Slova svatého Ewangelia podle Lukáše. Ježíš řekl zastupom, když vidíte, že na západě vystupuje mrak, chnet, říkáte, přijde deszcz, a tomu tak. Když však vane vítr z jichu říkáte, bude horko, a byvá. Pokrytci, ukazy na zemi i na obloze umíte posoudit jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu, proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné? Gdyż jdeš se svým protivníkem na úřad, udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě powlecze k soudci, soudce tě odevzda bířící, a bíříc tě uwrchnę do vězení. Říkám ti, nevejdeš od tamtut, dokud nezaplatíš do posledního chalíře. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvala Tobě, Kriste. Ukazy na zemi a na obloze umíte posoudit. Jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné? Milí bratře a sestry, Ježíš z rozchodnosti vyčíta swym současníkům, že jsou schopni porozumět meteorologickým známkám pěkného a ošklivého počasy, ale zdaleka nechápou nejvyznamnější znamení své doby, nimž je On sam. Pochopit dobu, kterou člověk prožívá, znamená pochopit zaměry Boha, który w każdej dobie sprzytomniuje tajemstwie Jezusa jest dłużite chapać znamieni własnej doby, protože za zamiery lze pochopit czasie, nikoli w bezczasowości. Bóg se swą prozrzetelną laską pusobi wżdy w ramci czasu. Najwyznamniejszym znameniem jene spornie stale Chrystus ze swym belikonocznym tajemstwem. Pokud nejsme trpěliví v očekávání Božího przychodu ve slavě, začínáme těkat od jedné senzace ke druhé. Náš život se plní novinovými články, televizními příběhy a společenskými klebetami. Stracíme smysl pro ukazněnost a přestáváme rozeznawać mezi tím, co bude blíž k Bohu a co ne. Nasze serce pozbywa pak swą duchowni cytliwość. Bez oczekiwania Krista stagnujemy, a upadamy do pokuszeni chytać się czegokolwiek, co nam poskitne chwilkową radost. Święty Paweł nas wyzywa, abychom procitli ze snieni. Żyjmy żadnie jako za dennich oswietla nie w a opilstwi, w nemrawności a bezuznostech, ne bez a zawiści, nie przyobleczte se w Pana Jezusie Krista, a nie wychowujcie swym sklonom, abyste nie propadli ważnym. Bratrze sestry, że rozchodowani o wstóp do Bożych okralowstw nie odkładać, ukazuje Jeziś na podobieństwie o wyrównaniu se na cestie sołdu. Smysł podobieństw jest ten: Dłużniki są wszyscy lidę, Wierzycielem je Chrystus, soudcem jest Bóg. Wszyscy liderzy, dłużni Jezisowi, wyznani wiry, rozchodnuci pro Niego. Bóg dawa posledni ostatni lchutu. Jeszcze je czas pochopić ważność w przytomne chodiny, aby równać se z nabitką Boży Jezisowi. Soudce bliży i trzeba jednadrychle, dokud są lidę na cestie, dokud żyj, i im chrozi odsądzenie a żalarz. Co je znamy nim doby? Spada Jan Paweł II, jedną rzekł Żyjemy w dobie we stoleci w niemż silne proti ewangelizaczni prawdy. I gdyż we swych najradikalniejszych projewech znacznie oslaby nie i negatywnie posobić na sfery zasad a o rozchodowani. Zda się, że Boże Słowo je duszano wabiwym militarizmem, konsumizmem, sekularizmem a praktycznym materializmem. W dneśnej dobie nie chybi takowi, którzy się, bez lepiej klamnego sekularizmu, snażili omezić posłanie církwy na czystie socjalni oblast, Znetworzujące tak jej charakter, jakoż to to z pasy. W dneśnej dobie, gdy mamy niegdy chuć se odklonić od uczytelskiego urzędu cirkwę, aby wykladać Ewangelium podle swego, se proto legitimni pastyři musi starać o to, aby se Słowo Boże przyżylo wiernie. Niebezpieczy pro nas, pro není ani tak ve vyslovném odmítnutí Boha, to by bylo v příliš ostrym kontrastu z naší vírou, jako spisze v tom, že nevždy uznáváme Jeho absolutní prvenství, jež Mu náleží mezi všemi hodnotami jako transcendentnímu cíli a zakladu všeho. Nebezpečí pro nas, křesťany, spoczywa v tom, že budeme stoužit dvěma panům, Budeme Pana, ale zarówno absolutizować stworzenie. Tento dualizmus celaj jasnie Bocha urażi a do naszego żywota w naszej protiklady a przetwarzku. Proto jest tak niezbytnie dłużytne, aby wszyscy wierzyci w Krista w sobie wzbudzili a posylili ochotu nabidnąć obnowene a jednotne swiedectwie Chrystu. Być oprawdowymi kristowymi świetki. To je Joselstwik je każdy chrześcijan powolan. Lasani obraceni, które nutnie wyżaduje chrześcijańska laska, je mimo żadnie w dneśniej społeczności w nisze często zdaje byt stracene samotne zaklady brawnich o nazirani lidskę egzystencje. Moderni społeczność Belmina lechawie potrzebuje znowu nalest transcendentni a nepominiwe hodnoty navrátit životu a nam nám jejich pravý smysl, překonat filozofii nihilizmu a hedonizmu. Musíme udržovat naši naději živou. Je naszym úkolem chápat a milovat lidi, mezi nimiž žijeme. To vše z pomocí slova pravdy, pocházející od Krista a církve. V porównaniu s lidskými tragediemi se modlitby mohou zdat neúčinné a marné, a právě prawie oni przynosze nové nowe zablesky naděje, zvláště i jsou-li shodnoceny bolesti přetvořenou v lásku. Církev je poslem Boha naděje, proto vám říká, abyste Boha, Bohu otevřeli svá srdce. Otevřte brany Kristu, který chce kráčet z wami a zrodnit a posvědít kříž, který nesete.